To do the music vibe And the boys, just the girls with the curls in their hair While the shout to men just sit way over there And the songs, they get louder, each one better than before And you're singing the songs, thinking this is a life And you wake up in the morning and your head is twists the sides Where you gonna go, where you gonna go, Or where you gonna sleep tonight And you're singing a song, singing this is a life And you wake up in the morning and your head is the stars Where you gonna go, where you gonna go Or where you gonna sleep tonight Or where you gonna sleep tonight Słuchacie radiowego magazynu Posiadłość Chcę kupić dom Hmm, lecz gdzie? Już wiem! www.posiadłość.com www.posiadłość.com Wiadomości z rynku nieruchomości Wzrost kredytów hipotecznych w pierwszym kwartale tego roku liczba kredytów hipotecznych udzielonych przez kredytodawców gwałtownie wzrosła w porównaniu rok do roku. Zdaniem Biura Informacji Kredytowej Equifax wartość wszystkich kredytów hipotecznych z pierwszych trzech miesięcy tego roku wzrosła do 466 miliardów dolarów. To praktycznie 75% wzrost w ujęciu rok do roku. Do tego wzrostu przyczyniły się pierwotne kredyty hipoteczne w przeciwieństwie do pożyczek pod zastaw hipoteki i linii kredytowych. Wzrost cen domów w kwietniu. W kwietniu ceny domów kontynuowały tendencję wzrostową. Forbes donosi, że wskaźnik Standard and Poor pokazał wzrost wartości domów o ponad 4% w ujęciu rok do roku w odniesieniu do domów jednorodzinnych. Ale pomimo, że ceny domów wzrosły po raz kolejny, tempo wzrostu spadło w porównaniu do tempa sprzed kilku lat. Główny ekonomista Krajowego Stowarzyszenia Pośredników Handlu Nieruchomościami jest jednym z wielu ekonomistów, którzy przewidują silniejszy wzrost cen w drugiej połowie 2015 roku. Jego zdaniem tempo wzrostu cen ten osiągnie w najbliższej przyszłości 7%. Wymagany internet szerokopasmowy. Nie kupiłbyś domu bez elektryczności, a w obecnych czasach wielu nabywców nie bierze nawet pod uwagę domu, który nie posiada niezwykle szybkiej łączności z internetem. The Wall Street Journal donosi, że wartość domów wyposażonych w połączenia światłowodowe, najszybszy i najbardziej niezawodny typ łączności z internetem, może rzeczywiście wzrosnąć o tyle, co instalacja kominka. Według nowego badania przeprowadzonego przez Uniwersytet w Colorado, jeśli Wziąć dom wart 175 tysięcy dolarów i wyposażyć go w światłowody, to jego wartość wzrośnie o ponad 5 tysięcy dolarów. Jeżeli myślisz o sprzedaży swojego domu, pomyśl o nas. Sprzedajemy szybko, sprawnie, profesjonalnie. Pełny serwis od A do Z.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 847-647-4000 Jak reklama domu, to tylko w dobrym towarzystwie. Magazyn radiowy posiadłość 847-647-4000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 112 957 7300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 Z rynku nieruchomości. Susza ma wpływ na kształtowanie krajobrazu. W przeprowadzonym badaniu jedna trzecia właścicieli domów przyznała się do dokonywania zmian na swoich trawnikach z uwagi na wyzwania związane z zaopatrzeniem w wodę. Powołując się na dane ze strony internetowej zajmującej się designem domów House.com czasopismo handlowe Landscape Management donosi, że wielu właścicieli domów rozwiązuje problem niedoboru wody zbierając deszczówkę i sadząc rośliny odporne na susze, takie jak kaktusy i sukulenty. Ponad 70% właścicieli domów twierdzi, że ceni łatwy w utrzymaniu ogródek. Lokalizacja ma znaczenie Wschodnia część Wysp Hawajskich to najbardziej pożądane miejsce do życia w Stanach Zjednoczonych, jak donosi strona internetowa SiriLab zajmująca się życiem miejskim. Nowe badanie przeprowadzone przez czasopismo Urban Economics mierzy jaką część swojej wypłaty jesteśmy gotowi poświęcić na to, aby mieszkać w danej lokalizacji. Mieszkańcy wschodniej części Wysp Hawajskich płacą za mieszkanie tam 25% więcej niż przeciętny Amerykanin. Inne regiony, w których ludzie są skłonni zapłacić więcej, to zachodnie wybrzeże, korytarz Boston-Washington, obszary wzdłuż wybrzeża Florydy i Kolorado. Słuchacie radiowego magazynu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 Pokażemy Ci bezpieczną drogę do Klauzingu. Zadzwoń teraz. 847 W internecie posiadłość.com Bezpieczna droga do Klauzingu. Tom Dudziński. 847-6474000. 8476474000. Posiadłość.com Koniec części pierwszej. Na drugą odsłonę programu zapraszamy za kilka minut.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 Wiadomości z rynku nieruchomości. Spadek promocji gotówkowych. Za około 1 czwartą wszystkich zakupów domów w maju zapłacono w całości gotówką. Najniższy poziom od listopada 2009 roku i kolejny znak powrotu do normalnego rynku nieruchomości, jak donosi serwis Realty Track, strona internetowa zapewniająca dane na temat rynku realnościowego. W miarę jak udział nabywców domów korzystających z kredytu hipotecznego rośnie, zauważalny jest również spadek inwestorów instytucjonalnych. Zakupy inwestycyjne spadły do najniższych poziomów od momentu, gdy analitycy rozpoczęli zbieranie danych, to jest od stycznia roku 2000. Oprocentowanie kredytów hipotecznych może nie wzrosnąć jak tego oczekiwano. Kryzys finansowy w Grecji może utrzymać stopy procentowe kredytów hipotecznych w Stanach Zjednoczonych blisko rekordowo niskiego poziomu. Od pewnego czasu eksperci są zdania, że rezerwa federalna zmieni swoją politykę pieniężną, która to ostatecznie spowoduje wzrost oprocentowania kredytów hipotecznych. Jednak CNN Money donosi, że kryzys finansowy w Grecji może spowodować opóźnienie wprowadzenia przez rezerwę federalną oczekiwanej podwyżki oprocentowania. Prezes Mortgage Banking Solutions, firmy zajmujące się doradztwem w zakresie bankowości hipotecznej, wypowiedział się w Fax Business News na temat wpływu wyższych stóp procentowych na rynek realnościowy i prawdopodobieństwa takiego wzrostu. Jeśli sytuacja w Grecji będzie nadal powodować wzmocnienie dolara oraz kontynuację załamania rynku, analitycy twierdzą, że zwiększy to prawdopodobieństwo kontynuacji historycznie niskich stóp procentowych w tym roku. Prognoza rynku nieruchomości Mamy połowę roku i obserwujemy wiele obiecujących znaków dla rynku nieruchomości w 2015 roku i później. Główny ekonomista Krajowego Stowarzyszenia Pośredników Handlu Nieruchomościami mówi, że powinniśmy wreszcie być świadkami rozwiązania przez firmy budowlane problemu niedoboru zapasów dostępnych dla chętnych nabywców. Jego zdaniem budowy nowych domów przekroczą w tym roku próg miliona domów po raz pierwszy od 7 lat. W przyszłym roku prognozuje on 1,4 tysięcy nowych domów na rynku, co stanowi aktywność budowy.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 racie radiowego magazynu posiadłość.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 Słuchacz Evanston pyta: Jaka jest różnica między skorzystaniem z usług mojego banku a usług brokera kredytów hipotecznych? Czy dzięki temu zaoszczędzę jakieś pieniądze? Odpowiedź: Polecamy skorzystanie z usług brokera kredytów hipotecznych. Zajmie się on wyszukaniem dla Ciebie odpowiedniej oferty. Pamiętaj, że broker współpracuje z kilkudziesięcioma bankami, a każdy bank ma kilka programów kredytowych. Jeśli pójdziesz bezpośrednio do banku, możesz dostać tylko to, co ma w ofercie ten konkretny bank. Zatem współpraca z brokerem kredytów hipotecznych jest w Twoim najlepszym interesie. Dzień.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 Pani Stanisława z Elmwood Park pyta: Czy mogę liczyć na lepsze oprocentowanie, jeśli spadnie ono do czasu zamknięcia transakcji? Odpowiedź: To zależy od kredytodawcy. Niektórzy z nich przewidują jednorazową obniżkę oprocentowania przed zamknięciem transakcji i nie wiążą się z tym żadne koszty. Słuchacie radiowego magazynu.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 Wiadomości z rynku nieruchomości. Pokolenie milenium i wyżu demograficznego kocha malutkie domy. Jak donosi The Washington Post, malutkie domy, czyli takie, których rozmiar nie przekracza zazwyczaj 500 stóp kwadratowych, mają swoich fanów po przeciwnych stronach zakupowego spektrum. Młodszych początkujących nabywców przyciąga do nich możliwość niskiego kosztu wejścia na rynek nieruchomości. Jednocześnie przyciągają one również uwagę emerytów swoją przystępnością i niskimi kosztami utrzymania. Jednak młodzi i starsi nabywcy malutkich domów stają przed tym samym wyzwaniem. Brakiem w wielu obszarach zgody organów regulujących na ich malutkie domy. Nabywcy ci mogą teraz liczyć na poparcie nowego sojusznika. Stowarzyszenie American Tiny Home Association zostało właśnie utworzone w celu promowania malutkich domów jako rentownej i formalnie dopuszczalnej opcji mieszkaniowej dla wielu ludzi. Częcze nadal rosną. Najemcy stoją w obliczu stale rosnących kosztów utrzymania nieruchomości. Z najnowszych danych firmy badającej rynek nieruchomości wynika, że w drugim kwartale 2015 roku czynsze wzrosły średnio o ponad 3,5% w porównaniu do tego samego okresu w ubiegłym roku. The Wall Street Journal donosi, że najemcy nie doświadczyli spadku kosztów utrzymania nieruchomości od 2009 roku. Biega.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 Niles. Nowo zgłoszony do sprzedaży, trzy sypialniowy murowany dom parterowy. Pełny wykończony basement, nowoczesna kuchnia i łazienki. Jest tam także nowy piec i okna, boczny wjazd do dużego garażu. Dom wyceniony jest do natychmiastowej sprzedaży, około 40 tysięcy poniżej wartości rynkowej. Palatine.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 Thank you.